Różczka magiczna to było coś, co wprawiło Harego w prawdziwe podniecenie. Ten ostatni sklep był wąski i wyglądał dość nędznie. Złuszczone złote litery nad drzwiami układały się w napis Wanderowie, wytwórcy najlepszych różdżek od 382 roku przed nową erą. Na zakurzonej wystawie leżała na wyblakłej poduszce jedna, Jedyna różdżka. Kiedy przekroczyli próg, gdzieś w głębi sklepu zabrzmiał dzwoneczek. Był to maleńki sklep, zupełnie pusty, jeśli nie liczyć jednego krzesła, z wysokim oparciem, na którym usiadł Hagrid i wąskich pudełek piętrzących się od podłogi do sufitu. Harry miał wrażenie, jakby się znalazł w jakiejś tajnej bibliotece. W głowie kłębiło mu się mnóstwo pytań, czuł też dziwne mrowienie w karku. W tym wnętrzu nawet kurz i cisza zdawały się przesycone magią. Dobry wieczór. Rozległ się cichy głos. Harry aż podskoczył. Hagrid też musiał podskoczyć, bo coś trzasnęło i olbrzym szybko poderwał się z krzesła. Jak spod ziemi wyrósł przed nimi staruszek o wielkich oczach, które w półmroku płonęły blado jak dwa księżyce. Dobry wieczór, wyjąkał Harry. Ach, tak, tak, tak, tak... Tak sobie myślałem, że wkrótce cię zobaczę, Harry Potterze. Masz oczy swojej matki. Wydaje mi się, jakby była tu zaledwie wczoraj, żeby kupić swoją pierwszą różdżkę. Dziesięć i ćwierć cala wierzba, bardzo elegancka, znakomita do rzucania uroków. Pan Olivander zbliżył się do Harego. Harry poczuł, że ma wielką ochotę zamrugać powiekami. Te srebrzyste oczy były trochę zbyt przenikliwe. Natomiast... Twój ojciec wybrał machoń, jedenaście cali, bardzo poręczna, bardzo, trochę więcej mocy, znakomita do transmutacji, tak, tak, tak, twój ojciec wiedział, co robi to różdżka dla prawdziwego czarodzieja. Pan Oliwander podszedł do Harego tak blisko, że prawie stykali się nosami. Harry zobaczył swoje odbicie w tych tajemniczych, srebrnych oczach. Ach, to tutaj, pan Oliwander dotknął białym, długim palcem blizny na czole Harego. muszę z przykrością stwierdzić, że różdżka, która do tego posłużyła, została zakupiona w moim sklepie, powiedział cicho, trzynaście i pół cala cisowa, duża moc, naprawdę duża moc, a w złych rękach no cóż, gdybym wiedział, czyje to będą ręce i do czego posłuży, pokręcił głową i wówczas ku uldze Harego dostrzegł Hagrida. Rubeus, Rubeus, Hagrid, jakże miło znowu pana zobaczyć, dąb szesnaście cali nieco wygięta, prawda? — Zgadza się, szanowny panie — odpowiedział Hagrid. — Całkiem niezła, całkiem niezła. Sądzę, że przełamali ją na pół, kiedy pana wyrzucali — zapytał Oliwander surowym tonem. E, — no, Tak zrobili, szanowny panie — odrzekł Hagrid, szurając butami. — Ale wciąż mam te kawałki — dodał. — Ale chyba ich pan nie używa. – zapytał ostro Oliwander. – Ależ nie no, skądże znowu? – odpowiedział szybko Hagrid. Harry spostrzegł, że Olbrzym zacisnął palce na swoim różowym parasolu. Hm, – Mruknął pan Oliwander, przeszywając Hagrida wzrokiem. – No dobrze, teraz pan Potter popatrzymy. – Wyciągnął z kieszeni długą taśmę ze srebrną podziałką. Y, – Która y, ręka ma moc? Ej, jestem prawo ręczny powiedział Harry. Wyciągnij ją. O tak. zmierzył Haremu rękę od ramienia do palca wskazującego, potem od nadgarstka do łokcia, a następnie odległości od ramienia do podłogi i od kolana do pachy, a wreszcie obwód głowy. Każda różdżka od Oliwandera mardzenie. Z jakiejś potężnej substancji magicznej Panie Potter, używamy rogów Jednorożca, piór z ogona Feniksa i smoczych serc. Nie ma dwóch jednakowych różdżek, podobnie jak nie ma dwóch jednakowych jednorożców, smoków czy Feniksów. No i oczywiście nigdy się nie osiągnie równie pomyślnych rezultatów używając różdżki innego czarodzieja. Harry nagle zdał sobie sprawę, że taśma sama mierzy mu szerokość nosa. Pan Oliwander w tym czasie kręcił się przy półkach, zdejmując z nich różne pudła. — Dość — powiedział, a taśma opadła na podłogę, gdzie zwinęła się w kłębek. Y, — No dobrze, panie Potter, y, proszę spróbować tej. Drewno brzozowe i serce smoka, dziewięć cali, ładna i dopasowująca się do ręki. — Proszę wziąć i machnąć — Harry wziął różdżkę i machnął nią lekko, czując się bardzo głupio, ale pan Oliwander prawie natychmiast wyrwał mu ją z ręki. Kasztanowiec i pióro Feniksa siedem cali dość giętka. Proszę spróbować. Harry spróbował, ale zanim zdążył podnieść różdżkę, pan Oliwander znowu wyrwał mu ją z ręki. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Proszę, chleban i róg jednorożca osiem i pół cala, bardzo elastyczna. No, proszę spróbować. Harry próbował i próbował. Nie miał pojęcia, o co panu Oliwanderowi chodzi. Stos wypróbowanych różdżek rósł coraz wyżej na krześle, a pan Oliwander wyciągał coraz to nowe różdżki, ale wydawał się coraz bardziej uradowany. A to mi się trafił klient. Nie ma co. Proszę się nie martwić. Znajdziemy odpowiednią. Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Tak sobie myślę właściwie. Dlaczego nie? Niezwykła kombinacja o i pióro Feniksa, 11 cali, ładna i giętka Harry wziął różdżkę i nagle poczuł uderzenie gorąca w palcach Wzniósł różdżkę nad głową, machnął nią ze świstem w dół A snop czerwonych i złotych iskier wystrzelił z jej końca jak z laseczki zimnego ognia Rzucając na ściany roztańczone plamki światła Hagrid wydał okrzyk radości i zaklaskał w dłoń nie, a pan Oliwander zawołał. Brawo! Brawo, brawo! Bardzo dobrze! Świetnie! No, no, no, to ciekawe, zaiste! Niezmiernie ciekawe! Włożył z powrotem różdżkę do pudełka i owinął ją brązowym papierem, mrucząc pod nosem. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe! Przepraszam, powiedział Harry, co jest takie ciekawe? Pan Oliwander utkwił w nim blade spojrzenie. Widzi pan, panie Potter, pamiętam każdą różdżkę, którą sprzedałem, co do jednej. I tak się składa, że Feniks, którego pióro jest w pańskiej różdżce, uronił jeszcze jedno pióro, ale tylko jedno. To bardzo ciekawe, bo to drugie znajduje się w różdżce, za pomocą której zrobiono panu tę bliznę. Chary przełknął ślinę. Tak, tak, tak. Trzynaście i pół cala. Cis, to naprawdę ciekawe, jak do tego doszło, bo widzi pan, różdżka sama sobie wybiera czarodzieja. Myślę, że możemy się po panu spodziewać wielkich rzeczy, panie Potter. Ostatecznie ten, którego imienia nie wolno wymieniać, dokonywał wielkich rzeczy. Strasznych, to prawda, ale wielkich. Haremu dreszcz przebiegł po plecach. Wcale nie był pewny, czy polubił pana Oliwandera. Zapłacił za różdżkę siedem złotych galeonów, a pan Oliwander w ukłonach odprowadził ich do drzwi. Słońce wisiało już dość nisko na niebie, kiedy Harry i Hagrid wrócili ulicą pokątną na ciemne podwórko i przeszli przez mur do dziurawego kotła, teraz już opustoszałego. Harry nie odzywał się, kiedy szli ulicą, nie zauważał też, że ludzie gapią się na nich w metrze, bo rzeczywiście wyglądali dość dziwacznie z tymi różnymi pakunkami o niespotykanych kształtach i białą sową śpiącą sobie w klatce na kolanach chłopca. Wjechali na górę, na stację Paddington, a Harry zorientował się, gdzie są dopiero wtedy, gdy Hagrid poklepał go po ramieniu. Mamy czas, żeby coś przekąsić przed odjazdem twojego pociągu. Kupił sobie i haremu po hamburgerze i usiedli na plastikowej ławce, żeby je zjeść. Harry rozglądał się dookoła. Wszystko było jakieś dziwne. – Dobrze się czujesz, Harry? – zapytał Hagrid. – Jesteś taki spokojny. Harry nie bardzo wiedział, czy potrafi to wyjaśnić. Właśnie przeżył najwspanialsze urodziny w swoim życiu, a jednak żół hamburgera starając się znaleźć właściwe słowa. Wszyscy uważają mnie za kogoś niezwykłego, powiedział w końcu. Wszyscy w dziurawym kotle. Profesor Quirrell, pan Oliwander, a przecież ja nie mam pojęcia o magii. — Jak mogą ode mnie oczekiwać jakichś wielkich czynów? Jestem słynny, a nawet nie pamiętam z jakiego powodu. Nie wiem, co się stało, kiedy Wol przepraszam, to znaczy w tę noc, kiedy zginęli moi rodzice. Hagrid nachylił się do niego ponad plastikowym stolikiem. Pod zmierzwioną brodą i nastroszonymi brwiami czaił się miły uśmiech. Nie martw się. Nie martw się, Harry. Szybko się nauczysz. W Hogwarcie wszyscy zaczynają od zera. Dasz sobie radę. Wystarczy, jak będziesz sobą. Wiem, że jest ciężko. Zostały sam na świecie, a wtedy zawsze jest ciężko, cholipka, Ale w Hogwarcie przeżyjesz wspaniałe chwile. Ja też je miałem i wciąż miewam, prawdę mówiąc. Hagrid pomógł haremu wejść do wagonu, a potem wręczył mu kopertę. To jest twój bilet. Twój bilet do Hogwartu. 1 września stacja King's Cross. Wszystko jest na bilecie. A jakbyś miał jakieś problemy z Dursleyami, daj mi znać przez Sowę. Już ona mnie znajdzie. Do szybkiego zobaczenia, Harry. Pociąg wyjechał ze stacji. Harry chciał popatrzeć na Hagrida, zanim zniknie mu z oczu, więc wstał i przycisnął nos do szyby, mrugnął, a kiedy otworzył oczy, Hagrida już nie było.